Kart historii Lecznicze spotkanie z UFO Pewnego piątkowego wieczora, 3 września 1965 roku, 50-letni szeryf Bob Goody patrolował autostradę nr 36 na południe od Damon w stanie Teksas. Z powodu bólu palca wskazującego, w który kilka godzin wcześniej został ugryziony przez młodego aligatora, Goody, w obawie o możność prowadzenia radiowozu, poprosił o towarzystwo swojego kolegę z pracy, Chiefa McCoy'a. Była to piękna, bezchmurna noc. Na niebie jasno świecił księżyc. Obaj stróże prawa zrelaksowani przemierzali teksańską autostradę. W pewnej chwili McCoy na horyzoncie zauważył jasne, fioletowe światło. Według jego szacunków znajdowało się ono w odległości około 6 mil od radiowozu, którym się poruszali. W pierwszej chwili funkcjonariusze pomyśleli, że tajemnicze światło pochodzi z niedalekich pól naftowych. Chwilę potem z fioletowego światła wyłoniło się drugie, niebieskie, o mniejszej średnicy, które zaczęło przemieszczać się w prawo, po czym zatrzymało się. Oba światła pozostawały przez chwilę w tym położeniu, po czym zaczęły przesuwać się w górę, aż do osiągnięcia pułapu około 5-10 stopni ponad poziom horyzontu. Goody próbował przyjrzeć się światłom przez lornetkę, lecz odległość była zbyt duża. Zaciekawieni policjanci postanowili przyjrzeć się obiektom z bliższej odległości. Gdy podjechali swoim radiowozem bliżej, tajemnicze światła nagle ruszyły w ich kierunku. W przeciągu zaledwie dwóch sekund znalazły się nad głowami funkcjonariuszy. Cały patrol, jak i otoczenie oświetlone były na fioletowo i niebiesko. Dopiero teraz obaj funkcjonariusze spostrzegli, że światła są częścią ogromnego obiektu latającego, który w tej chwili znajdował się około 10 metrów nad nimi. W późniejszym zeznaniu McCoy stwierdził, cały obiekt był teraz widoczny, miał trójkątny kształt. Po lewej stronie widniało jasne fioletowe światło, a po prawej mniejsze i ciemniejsze niebieskie. Sam obiekt był koloru szarego i nie posiadał jakichkolwiek cech szczególnych. Myślę, że miał około 200 stóp szerokości i około 40 do 50 stóp grubości w środkowej części, zwężając się po obydwu stronach. Nie towarzyszył mu żaden hałas i nie zostawiał żadnych śladów. Jasne, fioletowe światło oświetlało przestrzeń bezpośrednio pod obiektem oraz przed nim. Oświetlona również była autostrada i wnętrze policyjnego auta. Wysoka trawa znajdująca się bezpośrednio pod obiektem nie została uszkodzona. Z racji tego, że na niebie znajdował się księżyc, obiekt rzucał bardzo wyraźny cień. Obaj mężczyźni określili wielkość obiektu, porównując go do boiska futbolu amerykańskiego. Szeryf Goody stwierdził też, iż w czasie przebywania w pobliżu dziwnego statku czuł wyraźne ciepło rozchodzące się po jego lewej ręce. Po krótkiej chwili obaj funkcjonariusze postanowili jak najprędzej opuścić miejsce spotkania z tajemniczym obiektem. Pospiesznie wsiedli do radiowozu i popędzili w stronę miasta Daimon. McCoy przez szyby auta obserwował UFO, które jeszcze przez kilkanaście sekund przesuwało się nad pastwiskiem. W pewnym momencie obiekt zaczął wracać na swoją pierwotną pozycję, po czym wzniósł się na wysokość około 30 stopni nad horyzont i znikł. Po powrocie do Damon, policjanci postanowili ponownie sprawdzić okolice zaistniałego incydentu. Gdy dotarli na miejsce, po raz kolejny zauważyli znajome światła. W obawie przed ponownym bliskim spotkaniem, Pospiesznie opuścili to miejsce. Szeryfowie kontynuowali swój patrol do wczesnych godzin porannych. Podczas wspólnego śniadania Goody spostrzegł, iż ugryziony przez aligatora palec już go nie boli. Gdy odwinął bandaż, okazało się, że opuchlizna zniknęła, a rana w przeciwny sposób zagoiła się. Następnego dnia po ranie nie było już prawie żadnego śladu. Po całym starzeniu obaj funkcjonariusze zdali dokładny raport w bazie amerykańskich sił powietrznych w Ellington. Major Lawrence Leach Jr., który rozmawiał z szerywami, stwierdził Nie mam najmniejszych wątpliwości, że obaj funkcjonariusze spotkali się z nieznanym fenomenem. Obaj panowie są dojrzałymi i rozsądnymi ludźmi, których osąd sytuacji jest wiarygodny. Siły powietrzne USA zakwalifikowały ten przypadek do kategorii nieznane. Na podstawie ufocasebook.com opracował Alien000. Czytał Ivelios.